Czasy się zmieniły, jak na wino białaś, miłości nikt nie widzi, każdy chodzi w okulara. Czasy się zmieniły, jak na wino białaś, czasy się zmieniły, czasy się zmieniły, czasy się zmieniły, jak na wino białaś, miłości nikt nie widzi, każdy chodzi w okulara. Czasy się zmieniły, jak na wino białaś, miłości nikt nie widzi, miłości nikt nie Czasy się zmieniły, jak na wino białać Więc mam przy sobie gówno, mama już nie będzie płakać Czasy się zmieniły, jak na wino białać, Więc mam przy sobie gówno, mama już nie będzie płakać Chuj w to kogo znam, bronię się dłońmi, nie kurwa plecami Żaden z nas nie jest gangsterem, my mamy charakter, tak nas wychowali Dziesięciu prawników i każdy zapierdala jak pojebany Mój menedżer nigdy nie śpi, a wszystko co robię, robię dla mamy Ona się martwi, wie, że mam gości W mieście ciągle rodzą się nowe plotki słyszałaś, sobie to jest normalne Ja robię. mam to w dupie, zostaną z nas kości W świetle prawa jesteśmy dorośli, więc pierdolę prawo i pokręcam gości Gdzie się podziała ta miłość? Żyliśmy chwilą, a dziś chwilę możemy zwątpić I... Dzisiaj nie walczą z honorem Jeden na jeden tu dawno nie było Złapiam się w grupę i zobaczysz ziomek I... Wierzyłem w ich zasady nigdy Nic nie udowadniaj, zawsze bądź sobą i nie patrz na innych Czasy się zmieniły, jak na winą białaś Miłości nikt nie widzi, każdy chodzi w okularach Czasy się zmieniły, jak na winą białaś Miłości nikt nie widzi, miłości nikt nie widzi Czekaj. Czasy się zmieniły, jak na winą białaś Więc mam przy sobie gówno, mama już nie będzie płakać wino białaś, nie przy sobie jak gówno, no na, już się będzie płakać to drugim numer, na nawijam, że zrobię te kasy i wyjdę, ze sobie to podał żeby mógł na koniec powiedzieć, że kurwa bardzo czekały, po drugim numerze nawijam, że zrobię te kasy i wygram ze składem Robię to po to, żeby mógł na koniec powiedzieć, że kurwa was ostrzegałem Czasy się zmieniły, wiesz, typy mają noże zamiast swoich set Kumasz, dupy, już nie mają klasy i nie mają kasy, więc szukają szczęścia w chujach Typy o łań, cuchnąc to w o numery gangu Typy, ja przyszedłem tu znaleźć żonę, nie przyszedłem tu szukać awantur Nie jaka sztuka się w klubie wypina, badystyn biała za po to widać To SB Mafia to SB Mafia, znów jakaś sztuka się w klubie wypina We Disneyn sam po skórze to widać game, To SB Mafia, game, nie mam wyboru, game, ja game, muszę zabijać, na